Rozdział 23. Król ogłasza wolność religijną. Lamanici w siedmiu krajach i miastach nawracają się, nazywają antinefilechitami i zostają uwolnieni od przekleństwa Boga. Amalekici i Amulonici znieczulają swe serca i nie nawracają się. I król Lamanitów rozesłał obwieszczenie do całego swego ludu, że nie wolno im zatrzymać Amona, Arona, Omnera, Himniego czy któregokolwiek z ich braci, gdy głoszą Słowo Boże bez względu na to, gdzie to czynią w jakiejkolwiek części kraju. Zarządził, aby nikt ich nie chwytał, wiązał czy wtrącał do więzienia. Nie wolno było pluć na nich, bić, wypędzać synagog, chłostać czy rzucać w nich kamieniami, ale mieli mieć dostęp do domów, a także świątyń i świętych przybytków. I tak mogli pójść i głosić słowo, jak tego pragnęli, gdyż król, Nawrócił się do Pana, a także cały Jego dom, rozesłał więc to obwieszczenie do swego ludu w całym kraju, aby bez przeszkód głoszono Słowo Boże w całym kraju i by Jego poddani zostali przekonani, że tradycje ich ojców są złe, aby zostali przekonani, że wszyscy są braćmi i że nie powinni mordować, rabować, kraść, cudzołożyć czy, czy czynić jakąkolwiek nieprawość. I stało się, że gdy król rozesłał to obwieszczenie, Aaron i jego bracia poszli z miasta do miasta, od jednego domu modlitwy do drugiego, zakładając kościoły, wyświęcając lamanitów na kapłanów i nauczycieli w całym kraju, aby nawoływali do nawrócenia i głosili Słowo Boże. I tak zaczęli odnosić wielki sukces. Tysiące ludzi poznało Pana, tysiące uwierzyło w tradycje nefitów i poznało zapisy i proroctwa przekazywane do czasów im współczesnych. I tak, jak pewne jest, że Pan żyje, ci, którzy uwierzyli, to jest poznali prawdę wskutek nauczania ich przez Amona i jego braci według ducha objawienia i proroctwa oraz dzięki mocy Bożej dokonującej przez nich cudów, mówię Wam, że jak Pan żyje, Ci Lamanici, którzy dali wiarę ich słowom I nawrócili się do Pana Nigdy już od Niego nie odstąpili Stali się sprawiedliwym ludem Odłożyli broń swego buntu I nie występowali więcej przeciwko Bogu Ani przeciwko żadnemu ze swych braci Oto ci, którzy nawrócili się do Pana Lamanici zamieszkujący Ismael Lamanici zamieszkujący Midoni Lamanici w mieście Nefi i Lamanici w Shilom i Shemlon oraz w mieście Lemuel i Shimnilom. Są to miasta Lamanitów, których mieszkańcy nawrócili się do Pana i odłożyli broń swego buntu, wszelką broń, którą walczyli, a wszyscy oni byli Lamanitami. Natomiast Amalekici, z wyjątkiem jednego, nie nawrócili się i żaden spośród Amulonitów nie został nawrócony. Znieczulili oni swe serca i pod ich wpływem serca Lamanitów, zamieszkujących te same okolice, stały się także nieczułe i działo się tak we wszystkich ich wioskach i miastach. Tak więc wymieniliśmy wszystkie miasta Lamanitów, gdzie Lamanici poznali prawdę, nawrócili się i przystąpili do Pana. I stało się, że król i ci, którzy się nawrócili, zapragnęli przyjąć imię, którym byliby odróżnieni od swych braci, dlatego król radził się Arona i wielu innych kapłanów co do imienia, jakim powinni się odróżnić. I stało się, że nazwali się antinefilehitami i byli odtąd tak nazywani i nie nazywali się więcej lamanitami. I stali się bardzo pracowitym ludem i byli przyjaźni wobec nefitów, nawiązali z nimi kontakty, a przekleństwo Boże nie ciążyło więcej na nich